Urszula lubiła też ogromnie podkanclerzego Mińskiego. Na wieści o jego śmierci w Padwie, dokąd pojechał na kurację, para monarsza udała się do domu matki zmarłego, aby osobiście złożyć jej wyrazy współczucia. Do kamareli dworskiej należeli też uciekinierzy szwedzcy tworzący emigracyjny dwór w Warszawie, a zwłaszcza Jöran Posse i Franciszek Gansnel. Bliskim Konstancji był też jej kapelan, proboszcz inflacki Paweł Gisy, któremu, gdy umarł w 1624 roku, wystawiła w kolegiacie św. Jana w Warszawie ozdobną płytę inskrypcyjną. Z niemieckich dworek królowej karierę robiła tylko Regina von Eisenreich, która najpierw poślubiła wojewodę kujawskiego Michała Działyńskiego, a po jego śmierci Albrechta Stanisława Radziwiła, co miało mu zapewnić pieczęć kitewską po zgonie lwa piechę. W warunkach dworu, izolowanego od społeczeństwa, nadal kwitła i miała coraz większe osiągnięcia elitarna kultura Wazów. Inspiratorem jej był przede wszystkim Zygmunt III, ale Konstancja popierała wiele jego inicjatyw. Po Batorym zostało kilku mniej znanych malarzy. Waza odczuwał jednak potrzebę zatrudnienia wybitnego artysty. Zaproponował więc tę funkcję Włochowi Antonio Wasilakiemu a ten mu przysłał w 1600 roku swego ucznia, Tomasza Dolabelle. Obrazy Dolabelli na nieszczęście zaginęły i są nam dzisiaj znane tylko z dawnych sztychów. Przede wszystkim chodziło o utrwalenie na płótnie wielu ówczesnych wydarzeń. Już po bitwie pod Kirchholmem kulewna Anna Wazówna prosiła Hotkiewicza, abyś rozkazał komu biegłemu położenie miejsca tamtego szyki i wszystek postępek wymalować. Do labella dla gabinetu marmurowego sporządził portrety 22 królów i książąt polskich. Plafon ozdobił sceną koronacji Zygmunta III, a jedną ze ścian obrazem poświęconym wzięciu do niewoli arcyksięcia Maksymiliana pod Byczyną. Inne dzieła artysty utrwalały na płótnie zdobycie Smoleńska oraz oddawanie sejmowi cara Szujskiego z rodziną. Król stale rozmawiał z artystą i nie szczędził mu wskazówek. W Komunii Jagielonów, rzekomo przedstawiającej Kazimierza Jagielończyka z synami, artysta sportretował swego mocodawcę i jego bliskich. Zresztą Zygmunt sam malował i do dziś zachowały się jego pędzla Alegoria Wiary, dzieciątko Jezus adorowane przez Ignacego Loyole i św. Franciszka Xawerego, Mater Dolorosa i święta Ucja. Ten ostatni obraz był uważany przez jakiś czas za dzieło Tintoretta, a jeden z historyków sztuki przypisywał je nawet Rubensowi u którego król rzeczywiście zamówił fantastyczny portret Kazimierza Wielkiego. Poza tym waza zgromadził płótna na kilku znakomitych artystów Rembrandta, Rubensa i Jordansa. Szczególnie dzieł tego ostatniego artysty było na Zamku Warszawskim bardzo dużo. Do wielkiego ołtarza Kolegiaty Świętego Jana w Warszawie sprowadził obraz Wenecjanina Jakuba Palmy Młodszego. Poza tym powstały portrety członków rodziny królewskiej, które ówcześni panujący przesyłali sobie w prezencie. W ten sposób na przykład dotarły do Polski podobizny medyceuszów, a podobizny wazów zawędrowały do Florencji, gdzie rządził szwagier monarchini. Innym zainteresowaniem artystycznym Zygmunta, podzielanym przez Austriaczkę, była muzyka. Król miał dużą kapelę, na czele której stał Włoch Krzysztof Klaboli, kompozytor kantaty na wzięcie Smoleńska. Jednym z muzyków był Aspirilio, protoplasta rodu Paczellich i przodek Piusa XII. Jak zanotowano, na urządzanych koncertach zawsze była obecna Konstancja. Wykonywano okolicznościowe symfonie, oratoria i chorały. Orkiestra królewska występowała również w warszawskiej kolegiacie, gdzie dla pomieszczenia śpiewaków i muzyków wybudowano w prezbiterium dwa długie drewniane balkony ozdobione herbami wazów i habsburgów Konstancji. Na dworze wielkim wydarzeniem artystycznym było wystawienie przez królewicza Władysława 8 marca 1623 roku opery Galatea. Pomagał mu w tym Aleksander Karol, najmłodszy z braci, rozkochany w muzyce i pięknie śpiewający. Maszynerię sprowadzono aż z Mantui. Nuncjusz Papieski donosił, że impreza ta zyskała aprobatę i króla i królowej. Z przedstawień dramatycznych dwór oglądał najczęściej odgrywane przez uczniów szkoły jezuickiej. W 1616 roku w Warszawie bawiła jednak angielska trupa Johna Greena, która wystawiła na zamku m.in. sztuki Szekspira i Marlowa. Fausta Marlowa król bardzo zachwalał w listach semu szwagrowi, Karolowi Habsburgowi, biskupowi wrocławskiemu. Poza tym Zygmunt III popierał medalierstwo i rytownictwo. Rzeźbą interesował się stosunkowo mniej, choć czasem próbował rzeźbić w diamencie. Na dworze warszawskim ogromny rozkwit przeżywało natomiast rzemiosło artystyczne, w którym monarcha miał duże osiągnięcia. Mieszkając stale w Warszawie, Kolowa towarzyszyła mężowi w jego podróżach po kraju. Najdłużej bawiła w Wilnie w czasie wojny moskiewskiej i oblężenia smoleńska. Wielokrotnie odbywała pielgrzymki do Częstochowy, czasem przy tej okazji odwiedzając różne inne miejscowości, na przykład w roku 1615 przebywając u prymasa w Łomży. W roku 1623 wyruszyła z mężem, pasierbem i córką do Wielkopolski na Pomorze. Towarzyszyła im Urszula Majerin. Port Gdański blokowała wówczas szwedzka flota Gustawa Adolfa. Burmistrz spotkał rodzinę królewską aż w Pruszczu. W mieście witały ją bramy triumfalne z alegorycznymi malowidłami braci Fonden Blocke i Salwy Armatnie, a traf sprawił, że właśnie wtedy zagrały również... Działa szwedzkich okrętów. Dwór zajął kilka kamienic, pomiędzy którymi przebito połączenia w ścianach. Chcąc uniknąć stwarzania pokus, swawolnego kulewicza Władysława troskliwie oddzielono od fraucymeru macochy. Pomimo stanu wojny, Gustaw Adolf wysłał swego sekretarza, Wencela Mittendorfa, z wieścią, że planuje rozejm i uprzejmą deklaracją — proszę króla jego mości, brata mego pozdrowić ode mnie — Równie jak królową jej mość, chciałbym ją na pokład okrętu mego zaprosić, ale byłoby to przeciw uszanowaniu należnemu tak wysoko urodzonej damie, a nadto nie ujrzałaby u nas, jak opalone od wiatru i słońca twarze. Zadeklarował też chęć żołnierskiego spotkania z Władysławem, którego był rówieśnikiem, choć pokoleniem odpowiadał ojcu. Wiadomo, że Konstancja przesłała w odpowiedzi uprzejmości, natomiast jej mąż nie chciał się zgodzić na żadne pertraktacje z buntownikiem. W czasie, gdy król z synem zwiedzali warownię, monarchini kąpała się w ogrodzie burmistrza. Składała wizyty paniom z patrycjuszowskich rodzin, wdrapywała się na latarnie i zwiedzała nawet luterańską świątynię, oglądając w niej słynny obraz Sąd Ostateczny. Brała też udział w fajerwerkach, polowaniach i popisach szermierczych oraz pobożnie odwiedzała kilka ważniejszych okolicznych kościołów i klasztorów. Musiało ją gniewać, że 28-letni pasierb inkognito w stroju mieszczańskim ze swymi miejscowymi rówieśnikami popijał i bywał u upadłych kobiet. Jednak kiedy ojciec był zajęty, Kulewicz przykładnie dotrzymywał towarzystwa macosze. Na pożegnanie miasto podarowało królowi 2000 tysiące dukatów, królowej półtora tysiąca, Władysławowi tysiąc, a czteroletniej Kulewnej 500, dodając trzem dorosłym srebrne puchary, a Annie kosztowny kubek. Zdańska rodzina królewska udała się do Brodnicy, gdzie bawiono ustarzające się Anny Wazówny. 23 lipca odbył się uroczysty wjazd do Poznania. Małżonkowie złożyli w wielu świątyniach kosztowne dary, w tym wyroby złotnicze, dzieło samego monarchy, a Zygmunt ofiarował katedrze gnieźnieńskiej srebrną trumienkę na przechowywanie szczątków świętego Wojciecha, którą również wykonał częściowo własnoręcznie. Odwiedzono też grup księżnej Jolenty, babki pokądzieli Kazimierza Wielkiego. Przed nimi, 110 lat wcześniej, był tam Zygmunt Stary z Barbarą Zapolią. Zachowanie Konstancji w Gdańsku, gdzie nie podkreślała swych wrogich uczuć wobec luteranizmu, należało do czegoś zupełnie wyjątkowego, gdyż królowa walca z reformacją poświęcała wszystkie swe siły. Popierany moralnie przez małżonkę Zygmunt III, przestrzegając ściśle ustaw, Konsekwentnie odsuwał inowierców od urzędów publicznych, a zwłaszcza od Senatu. Nie reagował też i nie karał winnych, kiedy podburzane tłumy dopuszczały się takich gwałtów na heretykach, jak burzenie zborów i wyrzucanie zmarłych z grobów. W tym okresie następowało już wyraźne osłabienie pozycji luteranów, kalwinów i braci morawskich, a wielu zaczęło wracać na łono kościoła katolickiego. Najważniejszym z tych powrotów było dokonane pod wpływem skargi porzucenie herezji przez Mikołaja Krzysztofa Sierotkę Radziwiła. Mikołaj Krzysztof Piorun Radziwił nadal pozostawał inowiercą. Jednym z nawróconych był dawniejszy Kalwin Denhoff, którego przedtem zwalczała Konstancja. W nowej sytuacji biskupi postępowali coraz śmielej i nawet kiedy 26 lutego 1625 roku zmarła Anna Wazówna. To ze względu na jej wyznanie nie dopuścili, aby wnuczka Jagielonów i siostra aktualnego monarchy spoczęła na Wawelu. W tym okresie międzynarodowa pozycja królowej uległa zasadniczej zmianie. Kiedy jej siostra Anna zostawała żoną Wazy, to jako córka Habsburgów była krewną i cesarza, i króla hiszpańskiego, ale krewną dość daleką. Obecnie sytuacja Konstancji stała się zupełnie odmienna. Dzięki małżeństwu arcyksiężniczki Małgorzaty w Hiszpanii najpierw panował szwagier polskiej monarchii Filip III, a później od roku 1621 jej siostrzeniec Filip IV. Podobnie ogromne zmiany zaistniały w Niemczech, gdzie arcyksiążęta wytypowali Ferdynanda Styryjskiego, pomimo że pochodził on z najmłodszej linii Habsburgów w charakterze następcy nieudolnego cesarza Macieja. W związku z tym brat Konstancji w 1617 roku koronował się na króla Czech, a w roku 1619 na cesarza, przybierając imię Ferdynand II. Znaczenie wyłącznie prestiżowe posiadał poza tym fakt, że Anna, najstarsza córka Małgorzaty, poślubiła w roku 1614 Ludwika XIII i została królową Francji. Z pozostałych wydarzeń rodzinnych o nieporównanie mniejszym wydźwięku międzynarodowym ale osobiście mocno interesujących Konstancję, stało się wydanie w 1608 roku jej najmłodszej siostry Marii Magdaleny za Kosima II Medici, wielkiego księcia Florencji. Dzięki temu właśnie portrety Wazów trafiły do Florencji, a Medyceuszów na Zamek Warszawski. Złożenie godności duchownych biskupstwa Pasał i Strasburga przez brata Leopolda który poślubił w roku 1626 śliczną Klaudię Medici i otrzymał od Ferdynanda II zarząd Tyrolu oraz prawie jednoczesne wstąpienie do klasztoru dwóch sióstr Marii Krystyny i Eleonory. W świetle powiązań rodzinnych staje się zrozumiała prohabsburska postawa Konstancji, usiłującej wciągnąć Polskę do obozu cesarsko-hiszpańskiego. Składało się na to kilka przyczyn. Po pierwsze była ona wynikiem zwykłej solidarności z najbliższymi krewnymi, Poza tym wchodziły w rachubę względy światopoglądowe, gdyż brat, szwagier i siostrzeniec królowej, podobnie jak i ona sama, uważali walkę z herezją i wyznawcami proroka za najwyższe dobro. Jednak istniał jeszcze jeden powód, prawdopodobnie nie mniej ważny. Konstancja miała kilku synów, których przyszłość pozostawała zupełnie niezabezpieczona. Jako królewiczowie szwedzcy byli bezdomnymi wygnańcami, natomiast w Polsce nic nie wynikało z faktu, że ojciec ich jest koronowany monarchą elekcyjnym, zwłaszcza, że to Władysław zyskiwał niepisane moralne prawa rodzinny do tronu. Dlatego też dobre stosunki z potężnymi krewnymi w Niemczech i w Hiszpanii nabierały dla tych chłopców szczególnego znaczenia. Trzeba podkreślić, że Konstancja należąca do monarchii, które wywierały stosunkowo większy wpływ na politykę Rzeczypospolitej, w swych posunięciach względnie mało brała pod uwagę interesy nowej ojczyzny. W roku 1618 rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia, w której Madryt i Wiedeń stawiały czoło prawie wszystkim państwom protestanckim Europy, popieranym w dodatku przez katolicką Francję, Wenecję, a później i Portugalię. Na samym początku doszło do powstania w Czechach, gdzie Ferdynand został zdetronizowany, a na jego miejsce wybrano Fryderyka, elektora palatynatu, nazwanego Królem Zimowym. Dla Habsburgów stało się wówczas bardzo istotne, aby Śląsk, gdzie biskupem wrocławskim był arcyksiąże Karol, najmłodszy brat Konstancji, pozostał wierny cesarzowi. W tym celu należało wykazać, że bliska i potężna Polska sprzyja zdetronizowanemu władcy. Z tego względu Karol spotkał się z siostrą i szwagrem w Częstochowie już we wrześniu 1618 roku. Królowa w osobie brata po raz pierwszy od chwili za mąż pójścia przed 14 laty zobaczyła kogoś ze swego rodzeństwa. W wyniku spotkania król polski występujący jako opiekun diecezji wrocławskiej podlegającej metropolii gnieźnieńskiej apelował do Stanów i do namiestnika Piasta Brzeskiego, Kalwina Jana Krystiana, o wierność cesarzowi. Również Konstancja osobiście pisała w tej sprawie do księcia Karola Ziembickiego. Poza tym Zygmunt zabronił przeciwnikom Habsburgów rekrutować w Polsce najemników. Przed wyjazdem Karol zaprosił królewicza Władysława do swojej siedziby w Nysie. Wój i siostrzeniec byli prawie rówieśnikami i mówili do siebie per bruder. W maju 1619 roku królewicz wraz z towarzyszącym mu Albrechtem Stanisławem Radziwiłem był już w gościnie u arcyksięcia demonstrując szlązakom poparcie Polski dla domu austriackiego. Niemniej sytuacja stawała się na tyle zapalna, że 7 października obaj młodzi ludzie znaleźli się w Warszawie. Wiadomo, że w czasie drugiej wizyty w Polsce Karol, poza podtrzymywaniem serdecznych stosunków z siostrą, kontaktował się także z jej powiernicą Urszulą. 30 września pod wpływem próśb i łez małżonki udało się Zygmuntowi uzyskać zgodę Senatu na pokojowe poparcie Habsburgów i na umożliwienie zaciągów w Polsce do wojsk cesarskich. Wówczas to zorganizowano oddziały Lisowczyków, których jednym z dowódców był Adam Lipski, bratanek oddanego Konstancji biskupa. Kulowa maksymalnie ułatwiała ten werbunek i nawet w dostępnym zakresie ułożyła na nie własne pieniądze. Sytuacja jej najstarszego brata była wówczas bardzo ciężka i właśnie wtedy miał on usłyszeć w czasie modlitwy głos z nieba — Ferdynandzie, nie opuszczę cię! — Oddziały Lisowczyków rzeczywiście uratowały Wiedeń, gdyż wkroczyły do Siedmiogrodu, zmuszając tym jego władcę do wycofania się z ziem austriackich, gdzie jego wojska poważnie zagrażały stolicy cesarstwa. W odpowiedzi na ten akt wrogi wobec księcia siedmiogrodzkiego, lennika sultana, Turcja wypowiedziała Polsce wojnę, w wyniku której doszło najpierw do Cecory, a później do zwycięstwa Chodkiewicza pod Chocimiem. Kilka lat potem podjęto jeszcze jedną próbę militarnego współdziałania Polski z Habsburgami. Od dłuższego już czasu dyskutowano projekt stworzenia katolickiej, hiszpańsko-cesarsko-polskiej armady na Bałtyku. Omawiał te plany m.in. arcyksiąże Karol w czasie swojej wizyty w Madrycie. Zygmunt zaczął budować flotę polską, dziesięć okrętów, Ferdynand II Habsburg swoją, też dziesięć, resztę miał dostarczyć król hiszpański Filip IV i Hanza, ale ta ostatnia zdecydowanie odmówiła swego udziału. Pomimo tego, w wyniku starań Konstancji flota polska wypłynęła w 1628 roku do cesarskiego Wismaru, który jednak wkrótce został zajęty przez Szwedów, wobec czego okręty te zostały stracone dla Polski. Drobną część ich wartości zwrócił później Zygmuntowi Filip IV. Do jeszcze innego planu, bardzo popieranego przez Urszule Majerin, Należało wynajęcie w roku 1632 za pieniądze Habsburgów 1500 kozaków, z którymi Kulewicz Władysław miał wkroczyć na ziemię cesarskie. Tymczasem problem sukcesji polskich Kulewiczów stawał się coraz bardziej palący. W roku 1630 Władysław miał już 35 lat, a jego przyrodni bracia od 21 do 16. Najstarszy syn Zygmunta rościł prawo do trzech koron szwedzkiej jako spadkobierca ojca. Moskiewskiej na podstawie dawnej umowy Hetmana Żółkiewskiego z Bojarami – używał stale tytułu Elekcyjny Wielki Książę Moskiewski – i Polskiej w charakterze potomka Jagielonów. Tylko uzyskanie tej trzeciej było realne, choć i tu mogły powstać nieprzewidziane przeszkody. W rezultacie rola dorosłego Kulewicza, nie będącego oficjalnym następcą tronu, była trudna. Niekiedy pozwalano mu brać udział w uroczystych posiedzeniach Sejmu, Wyekwipowano w roku 1618 wyprawę po koronę carską i uczyniono w 1621 roku tytularnym współdowódcą obok Chodkiewicza wojsk, które zwyciężyły Turków pod Chocimiem. Poza tym jednak młody, energiczny, inteligentny i ambitny mężczyzna nie miał żadnych zajęć i tylko w latach 1624 25 udało mu się w wyniku wywalczonej zgody ojca i macochy zwiedzić kilka krajów Europy, i wizytować wielu swych habsburskich krewnych. Szeroko rozgłaszano wieści, że stosunki pasierba z macochą były zdecydowanie złe, gdyż królowa chciała wywyższyć Jana Kazimierza kosztem jego starszego brata przyrodniego. Być może w pogłoskach tych była jednak częściowa przesada. Niewątpliwie Konstancje irytowały niektóre cechy charakteru siostrzeńca, ale te miałaby mu także za złe jego rodzona matka. Po pierwsze królewicz zaczął uprawiać swoistą frondę przeciwko ojcu. ——————————————————————————————————————————————— w przeciwieństwie do cudzoziemskiego dworu demonstracyjnie ubierał się, mówił i nosił po polsku. Szczególnie złościło macochę podkreślanie pewnej obojętności religijnej i akcentowanie dobrych stosunków z protestantami, w tym z jawnymi wrogami Zygmunta III. Podobno Kulewicz liczył, że taka postawa ułatwi mu odzyskanie tronu szwedzkiego. W dodatku szeptano, że rzadko chodził do kościoła, przy czym przytrafiło mu się coś, co było uważane przez rodzinę królewską za ogromnie hańbiące. Od pewnego czasu młody Waza zaczął chorować. Podczas nabożeństw mdlał i odczuwał mdłości. Uważano to za następstwo czarów. Prawdopodobnie chodziło o alergię na przykład na kadzidło. I Królewicz w największej tajemnicy był egzorcyzmowany przez specjalnie sprowadzonych z Rzymu kapłanów. Poza tym dziarski mężczyzna, który ze względów politycznych nie mógł się ożenić, wkrótce zaczął prowadzić życie pod względem erotycznym bardzo swobodne. Hulanki młodego Wazy w pewnym momencie zaniepokoiły nawet nuncjusza, który delikatnie interweniował. Wreszcie Władysław, choć był dość dobrze zaopatrzony, stale tonął w długach. Nie ulega wątpliwości, że wszystko to musiało spowodować dezaprobatę, nieugięcie zwalczającej herezję, pobożnej, znotliwej, nietolerującej u siebie i u innych żadnych grzechów, a zarazem gospodarnej i oszczędnej macochy. Niektórzy autorzy sądzą jednak, że prawdziwą przyczyną nierzeczliwości królowej miała być chęć odsunięcia pasierba od tronu. W świetle tego poglądu podkreśla się, że Konstancja, zresztą na równi z bardzo kochającym Władysława ojcem, nie zgadzała się przez dwa lata na podróż królewicza po Europie, aż za siostrzeńcę musieli się wstawić i cesarz, i arcyksiąże Karol, i nawet infantka Izabela z Brukseli. Poza tym... Pomawia się ją o intrygi w sprawie małżeństwa Władysława, o których donosił do Londynu poseł angielski w Turcji. Nie jest to wszystko takie oczywiste. Niewątpliwie królowa miała mocny kościec moralny i to właśnie utrudniało sprzeniewierzenie się boskim i dynastycznym zasadom, że po ojcu dziedziczy starszy z braci, a więc Władysław, nie zaś młodszy, czyli jej własny syn Jan Kazimierz. Poza tym istnieje wiele dowodów przywiązania ciotki do siostrzeńca Pasierba. Nieraz wstawiała się za nim do męża, wyprosiła ostateczną zgodę na podróż, płakała, gdy Władysław odjeżdżał i była ogromnie szczęśliwa w chwili niespodziewanego powrotu. Dała mu też z własnej szkatuły na drogę cztery tysiące złotych węgierskich, a drugie osiem tysięcy po powrocie, kiedy okazało się, że narobił długów. Chciała go poza tym ożenić, rok 1628, przy czym nie chodziło jej, jak nuncjuszowi, o byle jakie małżeństwo mające ustatkować hulającego mężczyznę, lecz o wspaniały mariaż z Cesarzówną, gwarantujący wysoką pozycję w świecie. Wystąpiła z tym do Ferdynanda, ale projekt upadł, gdyż wobec antyhabsburskich nastrojów nie było szans, aby Sejm mógł przyznać oprawę austriackiej synowej monarchy. Również Władysław nieraz okazywał swej ciotce macosze objawy przywiązania, choć chyba częściej szacunku. A specjalnie miłym gestem było poszukiwanie we Włoszech dla Konstancji sukni, która mu się spodobała, na markizie Spinolo. Poza tym wiadomo, że bardzo kochał swoje przyrodnie rodzeństwo, a obok uwielbianej małej siostrzyczki darzył największym afektem właśnie ulubieńca monarchini Jana Kazimierza, swego rywala w niektórych sytuacjach. Podkreślić także należy, że Urszula Majryn cieszyła się całkowitym zaufaniem i macochy i pasierba co byłoby zupełnie niemożliwe, gdyby ich stosunki nie były dobre. Niewątpliwie jednak Konstancja mogła często myśleć, że niełatwa pozycja siostrzeńca jest jednak dużo lepsza niż jej własnych dzieci. Przystępując do planów na przyszłość, Austriaczka swoich synów podzieliła na dwie grupy. Dwóch królewiczów przeznaczyła do stanu duchownego i zaczęła starać się dla nich o godności kościelne. 4 lipca 1621 roku zmarł biskup warmiński Szymon Rudnicki i dwór postanowił wysunąć na opróżnione stanowisko dziewięcioletniego królewicza Jana Albrechta. Kapituła posiadająca prawo wyboru biskupa spośród czterech przedstawionych jej przez króla kandydatów, z których każdy musiał być jej kanonikiem, założyła u papieża protest. Jednak Grzegorz XV chcąc iść na rękę zasłużonej dla kościoła rodzinie, zwolnił Królewicza od tych zazwyczaj przestrzeganych wymogów. Jednocześnie król oświadczył, że w przyszłości prawa kapituły będą ściśle respektowane, dzięki czemu kanonicy zatwierdzili młodziutkiego wazę. Następnie należało uzyskać zgodę stanów, a na razie na Warmii rządy sprawował Michał Działyński z pomocą archidiakona Borachowskiego. Sprawę tę w latach 1624 i 25 omawiały dwa kolejne sejmy. Po dłuższej krytyce Zygmunta posłowie wyrazili wreszcie swą aprobatę, domagając się jedynie, aby królewicz po osiągnięciu pełnoletności złożył wymaganą przysięgę. Uchwalono jednak, żeby król w przyszłości żadnych beneficjów synom swoim nie przydzielał. Niemniej po śmierci biskupa krakowskiego Andrzeja Lipskiego Jan Albrecht otrzymał metropolię krakowską, a w roku 1633 został kardynałem. Inaczej przebiegała kariera duchowna Karola Ferdynanda. Kiedy w roku 1620 artyksiąże Karol, biskup wrocławski, przybył z kulewiczem Władysławem do Warszawy, Konstancja uprosiła brata, aby wyznaczył jej syna swym następcą. Karol nie oparł się naciskom siostry i w związku z tym 20 grudnia nastąpiła na zamku nominacja siedmioletniego kulewicza na koadiutora. Ponieważ w czasie powstania czeskiego kapituła wrocławska uznała królem Kalwina, postawiła się tym poza nawiasem prawa. Jej zgoda była zbyteczna. W grudniu 1623 roku cesarz zatwierdził nominację siostrzeńca, a wkrótce potem uczynił to też papież. Zygmunt III, żeby udobruchać niemieckich kanoników, dał im rewers, że syn nie będzie obsadzał w przyszłości stanowisk duchownych Polakami. Wkrótce potem zmarł arcyksiąże Karol. Królewicz Władysław, bawiący wówczas w Rzymie, uzyskał od papieża obietnicę poparcia Karola Ferdynanda. W Wiedniu cesarz oświadczył, że sprawę tę uważa, jakby była własna mego syna. 3 maja 1625 roku kapituła, która w tym okresie odzyskała swoje znaczenie, przy maksymalnych naciskach Ferdynanda II i nuncjusza papieskiego w Wiedniu, wybrała przez aklamację kulewicza na biskupa, za co posłowie Zygmunta złożyli jej podziękowanie. 21 maja delegaci kanoników przybyli do Warszawy. Królowa przyjęła ich na długiej audiencji, dowiadując się o stan biskupstwa i o szczegóły śmierci brata. 2 października Urban VIII zatwierdził elekcję, a cesarz 7 kwietnia 1627 roku przeprowadził mediację w sprawie niedopowiedzianych szczegółów. Intronizacja Karola Ferdynanda nastąpiła 18 stycznia 1626 roku w Warszawie, przy czym elekt składał przysięgę na ręce nuncjusza Lancelotiego. Od 7 stycznia 1626 roku w imieniu nowego biskupa, jego wysłannicy, baron Johann Breuner i miejscowy kanonik objęli administrację diecezji, do której Królewicz przez wiele jeszcze lat nie zaglądał. W przeciwieństwie do swych młodszych braci, Jan Kazimierz pozostawał osobą świecką. Nie przyznano mu też żadnych, nawet takich niezobowiązujących form uznania przez państwo, jakimi uhonorowano Władysława. Jest wątpliwe, żeby Konstancja widziała w nim przyszłego króla Polski wbrew woli swego męża, wbrew postawie narodu i wbrew prawom moralnym, które uznawała. Można natomiast przypuszczać, że oboje rodzice liczyli na odzyskanie przez Władysława dziedzicznej Szwecji, co opróżniłoby tron Polski dla Jana Kazimierza. Taką umowę bracia później rzeczywiście spisali pod patronatem cesarza już po zgonie i Zygmunta, i Konstancji. Podobna sytuacja zaistniałaby także i wówczas, gdyby starszy z królewiczów zrealizował swoje plany odnośnie do korony carów. Wszystko to jednak było bardzo mgliste i nieokreślone, a rzeczywistość wyglądała tak niezachęcająco, że Jan Kazimierz poważnie myślał o ucieczce do Flandrii i stawał się coraz bardziej znerwicowany. W roku 1626 nastąpiło wydarzenie mające stanowić główny dowód wrogości macochy do pasierba. Wówczas to Andrzej Lipski, biskup krakowski, zaufany człowiek monarchii, Zabrał w czasie obrad Sejmu głos w sprawie obioru przyszłego króla i wskazał Jana Kazimierza jako kandydata. Wywołało to protesty szerokich rzesz szlacheckich, a autor ironicznego wiersza, napisanego nieco później, napominał młodszego brata, aby nie wydzierał Władysławowi korony. Wydaje się, że Lipskiemu, a za nim i Konstancji, chodziło o przypomnienie istnienia Jana Kazimierza, będącego kandydatem do tronu, gdyby Władysław otrzymał inną koronę. Aktualnie nie zmieniło to jednak sytuacji życiowej Kulewicza. Podobnie zupełnie bez zaopatrzenia pozostawał także Aleksander Karol, który jednak w chwili wypowiedzi Lipskiego miał zaledwie 12 lat. Położenie kulewiczów komplikowało fakt, że mogli oni liczyć tylko na minimalny spadek po rodzicach. Hausburgowie dotąd nie wypłacili posagów Anny i Konstancji, a Zygmunt III był wyłącznie użytkownikiem dóbr dzierżanych niegdyś przez jego babkę Bonę. Słynne sumy napolitańskie stanowiły w istocie prawie martwą pozycję, choć właśnie w 1621 roku król Hiszpanii wypłacił wazie procenty zaległe z tego tytułu. Było wiadomo, że prawo do spadku po sforcach Zygmunt III w swym testamencie podzielił w równych częściach pomiędzy żonę i wszystkie dzieci. Rzeczywiście już po śmierci męża swej ciotki, Filip IV szereg włości w Neapolu przekazał braciom ciotecznym. Wszystko to jednak było kroplą w morzu, z punktu widzenia potrzeb dużej gromadki kulewiczów